Odcinek 5. Festiwal fantastyki Falcon 2015. Agnieszka Druzila-Krzyżewska wygłosiła prelekcję pod tytułem Najciekawsze seriale fantastyczne ostatnich lat. Mogliście się z niej dowiedzieć, jakie seriale warto będzie oglądać? Jakie seriale warto już teraz oglądać? I jakie seriale warto sobie przypomnieć? Myślę, że większość osób jest. Słuchajcie, witam Was bardzo serdecznie. Dziękuję, że przyszliście na moją prelekcję. Wiem, że to już jest ostatnia prelekcja tak? na zakończenie podziemnej tego o tej się nazywam Agnieszka Krzyżowska I powiem tak, bardzo lubię oglądać seriale i ponieważ no, uwielbiam Firefly'a i po Firefly'u, jak obejrzałam Firefly'a, została mi taka ogromna dziura i szukałam jakiegoś serialu i cały czas szukam, który by tę dziurę zapełnił. I tak zrobiłam taki przegląd. To są seriale z ostatnich lat. Oczywiście to nie są te seriale, które tutaj są na głównym na głównym planie, ponieważ myślę, że część tych seriali przynajmniej rozpoznajecie. Moja prelekcja będzie podzielona na takie trzy części. Na początku powiem o serialach nadchodzących, czyli tych, których jeszcze nie ma, które się nie pojawiły, ale w najbliższym czasie mają się rozpocząć. To są zupełne nowości, dopiero wchodzą, więc nie wiem, czy one będą dobre, czy fajne. Mam tylko trailer, wiem o czym będą. E, powiem troszeczkę o nowościach, czyli o serialach, które się zaczęły właściwie w tym sezonie, czyli jest, jest kilka pierwszych odcinków. E, I na końcu powiem już o serialach, takich moich ulubionych, e, serialach do nadrobienia. no one mają zazwyczaj tam kilka lat, jest kilka sezonów, ale jeżeli ktoś nie oglądał, e, to warto mówić. Dobrze. zaczynam od nadchodzących. Pierwsza rzecz, nie wiem czy słyszeliście, Stanie. Wstarcie to jest informacja sprzed kilku no, dni. E, zostało ogłoszone, że na styczeń 2017 roku stacja CBS ma zrobić serial, tak, przedstawić serial Star Trek Serial ma być z nowymi bohaterami zupełnie tak jakby kompletnie nowe światy, nowe cywilizacje ma być wierny oryginalnym serialom i też nie wcale nie ma mieć nic wspólnego z filmem, który ma być Także dopiero, dopiero to się będzie zaczynać Niestety, no ponieważ to jest dopiero ogłoszone, nie ma jeszcze, przynajmniej ja nie znalazłam jeszcze trailerów co do Star Trek Shannara Chronicles, nie wiem, czy słyszeliście, nadchodzący serial, e, który ma mieć premierę 5 stycznia 2016 roku. Jest to taki typowy serial Fantasy, oparty na cyklu Terego Brooksa, e, właśnie cyklu Shannara. E, I tak jakby serial ma być e, oparty na drugiej części pod tytułem Kamienie Elfów. Mam tu trailer. Nie wiem jak to będzie słychać. Myślę, że warto zobaczyć, bo trailer jest bardzo, bardzo epicki. Ktoś z obsługi miał mi przynieść głośniki? No, słuchajcie, wiecie co, bez głośników to chyba trochę nie ma sensu. E, może tak, e, umówmy się, że e, ja po prostu poczekam, aż ktoś z obsługi mi doniesie te głośniki. E, powiem o tym, ja, ale później po prostu wyjrzymy. Proszę Państwa, tak może zróbmy. Dobrze. To znaczy tak, serial w ogóle z trailera i w ogóle zapowiada się przepięknie, to znaczy tak ma wspaniałe kolkienowstwo, w ogóle wszystkie wizje, bardzo fajnie są. Tylko jedna rzecz mnie przeraża, a mnie na stacja, która to robi, to jest MTV, więc ja nie wiem czy oni to robią. Czy to ma być rozbudowany teledysk albo coś takiego, no zobaczymy jak to będzie. Mam nadzieję, że będzie Dobrze. Tak. Drugi z serialu, seriali, który dopiero też nadejdzie, premiera 15 grudnia, e, chyba 2015 godziny e, To jest EXPANS. EXPANS rozgrywa się w przyszłości. E, jest to taka właśnie stacja kosmiczna. E, tam jest jakaś zaginiona kobieta. Jest to taka dedykubistyczna powieść. E, I tutaj nie nawet takie dobre ese. To robi stacja sci-fi więc e, powinno być e, takie też bardzo, bardzo fajne, bardzo widowiskowe i to jest właśnie dla miłośników takich e, typowych seriali science fiction, nie e, no i też mówię, jestem bardzo ciekawa co z tego wyjdzie. Do. Ok, następny serial to jest dla miłośników, e, dla wielbicieli komiksów. Marvel Jessica Jones. Serial ma wejść znowu 7 grudnia 2015 roku. Wszystkie na drogach. Jak się zarazą? Zróbmy z taką datę zarazą. Okej, być może w listopadzie. To jest, prawda, z opis z takiego bloga seryjny blog że realistycznie, kameralnie, w porównaniu do Avengersów spodziewać się można mnóstwa nawiązań do jego filmu seriali. Tak jak bohaterka, bo to, docelowo będzie działać do do z WSF, majątki, majątki, majątki serata. Słuchajcie, trainera tutaj nie wzięłam, bo ja bym troszkę trainerem rozczarowana. Zaczyna się trailer w ten sposób, że jest zbliżenie na tyle z kobiety. Potem jest oddalone, oddalone, widać, że to jest kobieta. Ta kobieta sobie idzie i w pewnym momencie staje bardzo wysoko na inny tytuł. I ten koniec wyjazd. I właściwie, no, nikt z niego nie wyjada. Tak? No ja znalazłam my i my tylko je ten jeden. Tak? No to widzicie, przepraszam, ja znalazłam tylko ten jeden, także tak trochę mnie rozczarował, ale zobaczymy, bo to jest dla, dla grupy e, właśnie tutaj ujębicieli komiksów i te, I tak jakby komiksowe, czy ja też lubię komiksów lubię te komiksowe seriale ale też tak. Dobra, kolejna rzecz, słuchajcie, która wniosła mnie w hotel, to był Człowiek z Wysokiego Zamku. E, Człowiek z Wysokiego Zamku to jest e, powieść Willy E, gdzie państwa OSI wygrały tylko wojnę światową, podzieliły sobie USA, są dwie strefy, ta część e, wschodnia, czyli Nowy Jork i tak dalej, to jest strefa niemiecka, część zachodnia to są tam pacyficzne Stany, e, Japonia, jest wpływ Japonii. I, e, Pierwszy odcinek tego serialu został wyemitowany na Comic Conie, na tym Nowojorskim Comic Conie. Ja ten obejrzałam pierwszy odcinek, no i naprawdę, po pierwsze klimat świetny, bardzo dobrze oddali takie powojenne, powojenne powiedzmy, rzeczywiste, więc w ogóle serial wygląda na jakieś takie lata 50-60, świetnie to wygląda. I jest dwójka bohaterów, jeden bohater jest ze niemieckiej, drugi jest w japońskiej, E, pokazane bardzo dobrze życie w jednej, drugiej świecie, pokazane całe napięcie e, zresztą w trailerze myślę, że też będzie widoczny, mam nadzieję, że te głośniki zaraz dojdą że sobie obejrzymy po kolei do trailery e, i e, następny odcinek i start sezonu ma być dopiero 20 listopada także do tego bardzo zachęcam, pierwsze odcinek trwa 60 to jest też to, co tej nadejście Kolejna rzecz to jest koniec dzieciństwa. Nie wiem, czy ktoś z Was czytał książkę, e, książ książka e, autorstwa e, Artyla Kieślanka. Powiedzmy, że to jest świat, żeby za dużo nie zdradzić, w którym obcy przybywają na Ziemię w tak zwanych pokojowych zamianach. E, to ma być miny ja też nie wiem, że sci-fi. E, nie napisałam, kiedy... E, Klesza, aroła i jajce, celów dzisiejszych. Mam nadzieję, że są. E, dlatego, że m, też, w 2016 roku, nie znalazłam dokładnej daty, wchodzi e, Legend of Tumoru. E, Legend of Tumoru zbiera tych wszystkich wyborów, bohaterów, które wszystkich, wyjściowo, generalnie z postacią ma być Hunter, e, który podróżuje w czasie, zbiera taką drużynę, która ma. Jakby tak walczyć z, a tam w trailerze będzie ładnie pokazane. Tam będą zaburzenia czasu trochę i tak jakby oczywiście muszą ratować świat przed zagodą e, i oczywiście muszą, e, no tam mówię, nie tylko teraźniejszość, ale też przyszłość. E, także e, będzie tam Atom na z Arrow, będzie White Canary, e, będzie tam też Arrow Flash, przynajmniej z trailera to widać. Będzie Captain Call i Wave, tak samo będą w tej drużynie, więc to tak jakby nie będzie tyle drużyna takich może wszystkich, że są super bohaterowie idealni i wszyscy tak razem, ale będą też tam mam nadzieję jakieś fajne tarcia i napięcia pomiędzy. Dobra, i to są wszystkie te seriale, które nadchodzą dopiero, w których nie jest, nie ma jeszcze, nie było w pierwszych odcinków. Natomiast nowości, które się zaczęły, natomiast niestety, tak, to jest chyba jedyny serial, którego też jeszcze nie oglądałam, to jest The Colony. The Colony głównym bohaterem jest tutaj, miał się ten aktor nazywa, Josh Holloway. Generalnie The Colony polega na tym, że jest to też niedaleka przyszłość, też są jacyś tam, trzech rodzaju takich obcych, i znowu jest takie, że niektórzy mieszkańcy współpracują z tymi władzami, niektórzy chcą się wyrwać spod ich władzy, są jest ruch oporu. No i generalnie właśnie no, jest takich problem rodziny, ten główny bohater chce uratować swojego syna, co kończy się taką katastrofą, ta że nie ratuje syna, a zostaje zniszczony prosto tak, że syna, jeżeli chce oczywiście zobaczyć, do żywego. Więc zapowiada się ciekawe, że to wyglądało bardzo Ja, tak. No więc woli, ja na razie tylko pierwszy zgodziłem obejrzeć. Generalnie jest, bo jest kuzynka Supermana. Kuzynka, która została je zanim wysłana z planety Krypton. Ona w momencie wysłania ma tam około 12 lat. Ma się nim zaopiekować. Niestety jej kapsuła trafia tam na Phantom Zone, w wyniku czego, jak ona przybywa na jednego 12-latka, Superman jest to teraz, z problemami, zna, znaczy to znaczy, no, powiedzmy, że świat zna go już jako Supermana, że wie, że ktoś tak istnieje, a ona tak jakby właściwie musi zacząć swoją historię, To jest moim zdaniem cudowne i bardzo uważne, to jest to, że jej się na początku dużo rzeczy nie udaje. nie jest tak, że ona nagle odecyduje się, będę superbohaterką i już rozwala wszystkie. tylko ona się dopiero uczy, dopiero ona popełnia błędy. Jest bardzo zabawna scena, jak ona próbuje sobie wybrać felerynkę i próbuje wybrać strój i owszem jest odporna, ale jest strój już nie, więc w efekcie czego kończy ze strojem podziurawionym kulami zupełnie, więc uznaje, że jednak może coś z keflaru lepiej sobie zrobić, więc na przykład takie są bardzo, bardzo zabawne sceny i myślę, że to będzie taki bardzo lekki, fajny serialik do obejrzenia. Kolejna rzecz to jest Limitless, polski tytuł, ciężko mi powiedzieć, film został, to jest Jestem na podstawie Bogiem. filmu, Jestem Bogiem, tak jest. Z tym, że nie mylić z tym Jestem Bogiem, e, tym o tym krokowym tak, w piosenkażu, generalnie e, tutaj jest bardzo fajnie w tym serialu, dlatego, że serial bardzo mocno nawiązuje do, do filmu. E, pojawia się Senator Mora, w tym filmie, ale może zaczynać się od tego, że ten bohater, powiedzmy, e, no jest oczywiście w strasznie złej sytuacji, e, jest tam, że no, nic mu się nie udaje, jest takim typowym nieudacznikiem. trafia na NZT, oczywiście ładuje się w sam środek afery takiej e, jakiejś tam tak, z morderstwem łącznie, e, współpracuje tutaj tak jakby do tego morderstwa jest agentka FBI przydzielona E, siostra Dextera tak w ogóle. E, I tak jakby ona zauważa, że on, ponieważ on w międzyczasie bierze NZI, ona się orientuje, że on jest wem NZP, zaczyna się No i generalnie jakie ta to już jest w opisie serialu, oni nawiązują taką współpracę, że on będzie jej troszkę pomagać w śledztwach, natomiast obsługa się i on jej będzie pomagał właśnie w śledztwie, natomiast no, nie jest do końca jasne, wiadomo, że ten Mora będzie chciał coś za to, żeby pomógł pozbyć się efektów bocznych ubrania tego narkotyku No i on tam się, że tak powiem, swoje matki w kolejnych odcinkach wysuwa, więc to też jest bardzo, bardzo fajny serial I obejrzałam, mówię, kilka, chyba z sześciu odcinków i trzyma poziom i w miarę taki też fajnie do oglądania. Dobrze. E, słuchajcie, kolejny serial Stitchers. Bardzo ciekawa propozycja, Słuchajcie, polegająca na tym, że jest ota na bohaterka. Górna bohaterka ma taką przypadłość, że jakby nie odczuwała upływu czasu. Ona nie wie, czy minęła minuta, czy minęła godzina, czy pięć godzin. Ona sobie reguluje czas w ten sposób, że jestem głodna, chcę się siku. Prawda, no gdzieś tam się już robi ciemno, jak nie patrzy na zegarek, to nie potrafi powiedzieć ile czasu upłynęło. Poza tym jest tak bardzo dziwnie zimne emocjonalnie, że nie odczuwa, nie odczuwa tak jakby, takich uczuć typu, no nie wiem, może być o zła, ale tam nie wiem, tak, miłości, się, to są takie obce trochę. No i oczywiście w wyniku, powiedzmy, że w przypadku zostaje zwerbowana przez taką rządową agencję, to jest FBI, która się zajmuje tym, że mamy świeże zwłoki. Jeszcze tam w mózgu, powiedzmy, wszystko działa e, i e, można się do tego mózgu podłączyć, podłączyć i zobaczyć takie najbardziej, nie wiem, emocjonalne momenty, przejść tak jakby ścieżkami po mózgu i zobaczyć kto zabił, e, gdzie jest podłożona bomba, tego typu rzeczy. E, I ona tak jakby wchodzi do takiego pojemnika, e, ma na głowie tam przyczepione różne rzeczy, Komitera, łączy się z kluczem tak? i zaczyna e, widzieć, co się działo, tak jakby widzieć jego oczami, widzieć, co się działo w jego życiu, e, odczuwa pewne emocje, co dla niej były wszystkie, bo ona wcześniej nie zdawała tych emocji. Jest to mnie bardzo taka ciekawa propozycja, chociaż sama konstrukcja bohaterki, ona jest taka troszeczkę moralnie, znaczy może nie moralnie, Logicznie mi troszkę nie odpowiada, bo w jednym momencie ona jest mi zimna się i tak dalej nie przejmuje, a potem, no nie, jednak chodźmy, pomuszymy tutaj No tak nie do końca tutaj mi to pasuje, ale mam nadzieję, że oni ją tak w miarę dobrze, dobrze rozwiną. Humans. Humans to jest też bardzo ciekawa pro pro propozycja, e, polega to na tym, że to jest e, no taki android. E, ludzie, świat jest no, Mniej więcej współczesny, tyle, że technologia jest bardziej rozwinięta. Są androidy, które pomagają które, które ludziom codziennych czynności. No i serial zaczyna się tak, że jest ojciec rodziny, który został swójką dzieci matka ma to jury duty, czyli została wyzwana na ławnika, on się nie potrafi z tym poradzić, twórza się, idzie do sklepu i kupuje takiego androida, z tym, że no mówię, Androida się kupuje, no to tak na raty, bo to tak jak samochód jest, i jest to duży wydatek, ona jak przychodzi, to się twórza, bardzo mocno, no ale powiedzmy, że ta Anita ta główna bohaterka razem no, dostaje, w tym, że okazuje się, że niektóre androidy mają ten wydatek jak nie to tylko roboty, które wykonują polecenia, ale też jakby są świadome tego, że są niewolnikami. I nie bardzo im się to podoba. I ona właśnie jest jednym z takich Androidów. E, tam ta matka ma do niej jakieś podejrzenia, przyłapuje, jak ona dziwne rzeczy robi, patrzy się w księżyc. I też dzieci mają do niej różny stosunek. Najmłodsza córka ją uwielbia, w ogóle jest super fajna, natomiast najstarsza pomiata, nie chce, żeby ona skoczyła z okna. Jak ktoś ogląda Bicentennial Men, mniej więcej początki są takie same, jak robot przychodzi do domu. No i prawda, jedno z dzieci każe wyskoczyć z okna, bo ty musisz im wszystkie moje rozkazy wydarzić. E, niektóre pokazane są szczegadanie, niektóre tych robotów. No jedna z takich androidów musi pracować w domu publicznym. E, ktoś inny też. Aha, te Androidy się ukrywają, to że mają świadomość, bo jak zostaną złapane no to wówczas e, grozi im taki reset w tym rodzaju takiego resetu więc e, no to może też tak jest to dosyć rozbudowane kilka historii, kilka wątków podażane to są ciekawe sytuacje dobra, kolejne seriali słuchajcie, Dark Matter jeżeli ktoś oglądał obraz Stargate'y to bardzo, bardzo podobnie klimatycznie wygląda e, ja opowiedziałam pierwszy. odcinek. E, polega na to, że mamy standardowo, mamy kosmiczny, na statku budzi się załoga, która kompletnie nie wie, po co leci, kim jest, co mnie robić, co mnie nie robić, załoga jest bardzo standardowa, jest kobieta, jest murzyn, jest androidka, wszystko jest tak jakby bardzo, bardzo standardowe, e, w każdym razie przylatują na jakąś tam e, planetę, gdzie są tak jakby koloniści i oni mówią, super przywieźliście nam broń i oni dokładnie nie wiedzą, czy oni, bo to taka zbuntowana powiedzmy równicza, tam kolonia, czy oni mają właściwie im tą broń dostarczyć, czy oni są tymi, którzy mają ich, no powiedzmy, spacyfikować. I to mówię bardzo ciekawie się o serial zaczyna. Natomiast y Pomysł super, tylko takie wykonanie, słuchajcie, te efekty specjalne, to takie wnętrza, to jest mniej więcej tak jak serial z lat 80., -tych, 90., -tych, że już w obecnych czasach to tak troszkę trąci myszką. E, aczkolwiek, no, ja obejrzałam pierwszy odcinek, i nie wiem, jak to się rozwinie, natomiast wygląda na dosyć ciekawą propozycję. I kolejna rzecz, Minority Report, kolejny serial oparty na filmie, czyli będący rozwojem filmu. Nie wiem, czy oglądaliście film z Tomem Cruzem. Gdzie właśnie był w mniejszości o trójce jasnowidzów, to takie rodzeństwo, najstarsza dziewczynka i dwoje bliźniaków, którzy widzieli morderstwa i był cały program polegający na tym, że oni odczytywali z ich mózgów dane dotyczące planowanych, jakiś tam, znaczy może nie planowanych wizje morderstw i aresztowali takiego każdego, kto miał zamiar popełnić to morderstwo, z tym, że no nie było wiadomo, czy on popełnił to morderstwo, czy nie. I raport mniejszości polegał na tym, że po prostu jedna z jedna tej trójki mówiło, że no to do tego morderstwa nie dojdzie, że tam coś była niezgodność. To się dzieje ileś tam z, z 10 lat później. Jeden z tych bliźniaków, ponieważ te wizje po zakończeniu tego programu nie skończyły się. Jeden z tych bliźniaków nie może sobie z tym poradzić, on cały czas ma wizję, jak ktoś kogoś morduje I on wie, że mógłby temu zapobiec, próbuje iść na miejsce tego morderstwa, próbuje coś zrobić, no ale nie jest w stanie Dopóki policjantka jakoś nie zwraca uwagi, że on coś za często się pojawia przy tych morderstwach No i zaczyna drążyć sprawę, w efekcie czego to łatwo się domyśli, których ta dwójka nawiązuje współpracę No i będą chcieli ocalić ludzi przed śmiercią, ja zaczęłam od nie Trzy odcinki obejrzałam, generalnie ok, nie porywa jakoś, ale też nie był tak tragiczny ten serial, żeby go skasować, natomiast jak się okazuje, on będzie miał tylko 10 odcinków, miał bardzo małą oglądalność, tylko 2 miliony widzów go oglądało, wiecie w Stanach. Tragedia. W związku z tym no, zostanie, zostanie skasowany. Szkoda, szkoda, bo bardzo fajnie przyszłość wygląda. Jest mnóstwo fajnych gadżetów, cudownych. Słuchajcie na są drony do selfie, żeby nie selki. Ludzie właśnie dronami sobie robią. No, takie, takie właśnie różne rzeczy. To są te seriale, które się teraz zaczęły, natomiast kilka seriali, mam nadzieję, może, że część oglądaliście, to są seriale do nagrobienia. Czyli to są seriale, którym się wydaje, warto wrócić, e, ponieważ no, mm, po tych kilku sezonach, które ja obejrzałam, są dobre. Pierwszy z nich to jest Person of Interest. Nie wiem, czy e, im tak to przetłumaczyli na polski, nie wiem czemu, bardzo dziwnie. E, polega to na tym, że ten gość, może znacie go z Lostów. E, Zbudował dla rządu, on jest super wymienionym matelem, Zbudował budową rządu jest system, który ma skamerk liczny, przytwarza taki informacji w ten sposób, żeby wysuwać do drożeczki. Przyjrzymy się, a patrzmy, że to jest liczny i Z efekcji czego? Zaczynają współpracę i próbują ratować ludzi przed e, śmiercią. Z tym, że jest mała zagwozdka. E, jeżeli to skakuje, ponieważ oni mają tylko i wyłącznie numer ubezpieczenia, nie wiadomo, czy ta osoba jest sprawcą, czy jest e, ofiarą. Więc oni na przykład ratują, kogoś ratują, tam w jednym z odcinków tak będzie że ratują kogoś, ratują i w pewnym momencie okazuje się, że ratowali jakiegoś mafioza, którego wszyscy chcieli wykończyć i teraz jakby, no, nie bardzo tego nie robią go, tak samo kupią, no i się teraz zaczynają w no, bardzo, bardzo, bardzo tak zdali, dobry serial, przede wszystkim jest dobra chemia między tymi bohaterami. Pani na początku to nie usunie w tu do siebie i dopiero te relacje się zbudują Znaczy tak, tak, tak się, się Słucham? Tak, tak. się rozkręca, Ja wiem, mi się wydaje, że on się rozkręca już myślę, że od trzeciego, czwartego odcinka To odcinek, odcinki, czy mam takie pierwszy raz obejrzałam pierwszy pierwsze odcinki? to mi się wyglądało, no, okej. ok I to tak gdzieś, ja wiem, czwarty, piąty odcinek to już na pewno E, także to, jeżeli e, do się do, do czwartego odcinka, się się nie spodobało, no to już nie odłożę. No, Kolejny serial, słuchajcie, jeden sezon, chociaż no mi bardzo szkoda, że skasowali go, Almost human, e, z Kardan Vanem, e, z tym się też nie pamiętam, jak on się nazywał. Słuchajcie, ale to też jest taki serial, e, lekko SF, czyli e, fantastyka takiego bliskiego zasięgu, jest przyszłość. I cały problem z tym, że jest technologia, w której rozwoju nie można kontrolować. Ona się tak rozwija, że są różnego rodzaju przestępstwa znowu nową technologią. Ten główny bohater, taki trochę poraniony, bo traci nowe... czyli tak jakby na takim programie to bardziej syntetyczna duża. I oni rozwiązują te właśnie przestępstwa. Słuchajcie, przestępstwa są moim zdaniem cudownie wyrafinowane w przyszłości. Na przykład taka prosta rzecz, że idą na miejsce zbrodni, a tam ktoś wcześniej odpalił bombę DNA, polegającym na tym, że zanieczyszcza DNA tam milionem różnych tam prawda, nie wiem, kodów DNA i nie wiadomo, kto jest przestępstwa właśnie jest dużo, dużo takich fajnych rzeczy, jak ktoś lubi diagety z przyszłości, ja uwielbiam, bo to jest naprawdę serial fajny i też cudowna jest chemienie między tymi bohaterami. Także szkoda, że go skasowali, ale pierwszy sezon warto zabrać. Trzeba uważać tylko na kolejność odcinka, bo pamiętam, że jak to leciała na kłodzie, to chyba pomieszali trochę kolejnych. Wyścili drugi z piątek, a chyba jeszcze trochę popularnych. Może być tak, ponieważ tam się fabularnie rozwija wątek, znaczy fajnie się rozwija wątek takiej organizacji, która ma jakieś cele, nie wiadomo jakie, prawda, jakieś to dowody giną, tu coś tam, tu coś tam. Tak jakby, no niestety to mogę już troszkę zaspolidarować, nie zostanie to wyjaśnione za bardzo, bo nie mieli czasu. Dobra, Defiance. Nie wiem, czy są to osoby, które oglądają Defiance. Słuchajcie, Defiance klimatem najbardziej przypomina mi Firefly no jest też takiego, że obcy przylecieli na Ziemię, zrobili taki tera, hiper terraforming, podrzucali jakieś tam bomby, statki posłanały. W efekcie czego, Ziemia trochę wygląda jak inna planeta, są miejsca zmienione, są nie, są statki obcych, z których można te fakty wyłowić. No i to jest główny bohater, który ma przybraną córkę, oni gdzieś tam razem jeżdżą, no i trafia do takiego miasteczka, które kiedyś było San Luis. E, oczywiście miesza się w różnego rodzaju trygi, e, obcych jest raz bardzo dużo, e, te rasy są bardzo ciekawe, z tym, że no mówię, niektóre rasy no, mają jakieś tam swoje prawa i na przykład mi to bardzo zaczyna w pewnym momencie przypominać, że to takie jak Europa Zachodnia ma z migrantami, czyli oni mają swój rytuał, bo ktoś przekroczył czy tam, nie wiem, złamał ich jakieś tam tabu, coś zrobił, trzeba go zamordować, jest publiczna egzekucja. I jakby w tym momencie, no, szeryf nie bardzo się może wtrącić i pytanie jest do jakiej granicy poszanować ich prawo do tego, żeby sobie mieli wolność tam swojego, e, tak, swobodnego życia ze swoimi zwyczajami, a na ile trzeba ratować życie? Ale jest też dobuchenia chemia między tymi bohaterami, mnóstwo intryg, i serial się bardzo, bardzo fajnie rozwija. W 2013 rok się zaczął, serial jest cały czas kontynuowany. Kontinuum. Przyznam, że ja obejrzałam was 7 odcinków z tego kontinuum e, e, i tak jakoś coś mi przerwało, później nie zdążyłam wrócić, więc nie wiem jak się rozwinęło, ale generalnie znowu mamy bardzo fajny serial. To jest policjantka, policjantka, która w przyszłości sobie żyje. 2077 rok. Ee, obserwuje grupę terrorystyczną, ma być tam instytucja tej grupy terrorystycznej, ona widzi, że coś jest nie tak, próbuje interweniować, wybuchać bomba, wszyscy się cofają do 2012 roku, no i w tym momencie e, zaczyna się dopiero tak jakby pościg, ponieważ ci przestępcy zaczynają się zastanawiać, aha jesteśmy w 2012 roku, No co robimy to razem z dziadka, zabijemy dziadka, tam? w przyszłości i tak dalej. Z tego też wynikają bardzo ciekawe rzeczy. E, pomaga jej student, czy znaczy gość, który w przyszłości jest super wymiarderem, i tak dalej, na razie jest wielkim studentem, który sobie eksperymentuje, ale tak jak mówiłem, zaczynają bardzo fajnie współpracować. To jest policja, która się nie bardzo interesuje, dlaczego ona się narodziła z jednego, z bólewską grupą, dlaczego ściga. I e, jest mnóstwo gadżetów, ona ma takie super kombinezon, tam no mnóstwo takich fajnych rzeczy więc e, też się to za no i na koniec, to jest koniec, to Whispers e, Czego też nie widziałam, natomiast no, bardzo zaintrygował mnie trailer trailer polega na tym, że dzieci mają swoich wymyślonych przyjaciół ci wymyśleni przyjacielowie, e, przyja przyjaciele e, mówią im na przykład, no to prawda, tutaj zrób tak, e, zrób tak, czy tak w efekcie czego na przykład troszkę. I nie wiadomo, prawda, no dzieci tak jakby nie wiedzą w sumie, no tak generalnie jak to było w zabawie i tak dalej. Natomiast wychodzi, to już w widać, że widać, nie za spoilerze za bardzo, że te ci niewidzialni przyjaciele to tak naprawdę są obcy, którzy chcą przejąć władzę nad światem. No i tam chyba że ta kobietka się orientuje, orientują się, no ten, ten część osób się orientuje, zaczynają współpracować, żeby się dowiedzieć w ogóle co to jest. Dobrze. Aha, i tu jeszcze mam ostatni, ostatni, ostatni. ostatni serial, byli nie wiem, czy ktoś obejrzał, oglądał. Polega to na tym, że jest dziewczynka, która ma supermoce. potrafi, no właściwie wszystko. Potrafi tam za tam wróżenie, czytanie w myślach i takie typu, typu rzeczy. Ona jest pod kontrolą złej korporacji, Robią, robione są na niej eksperymenty wyrywają jeden z pracowników tej korporacji, znajduje jej ojca, oni zaczynają, oni zaczynają jakby okraniać, uciekają cały czas przed tą rządową agencją, z tym, że uciekanie z nią nie jest takie łatwe, dlatego, że ona po prostu, jeżeli widzi, że coś jest nie tak, to ona musi działać. Ona ma taki trzemuł, że na przykład nie wiem, widzi kłócących się ludzi i ona mówi, nie, nie, nie, wy nie możecie się kłócić, wy musicie się pobrać, prawda, i kochać. A w ogóle, co ty do nas mówisz? Ona mówi do tego ojca, nie słuchaj, musimy tu zostać, to naprawić, bo to nie jest tak, tak nie może być i nie da się w ogóle nic z tym zrobić, żeby ona nie reagowała, przez co kupują się w masę różnych, no tak, czasami ledwo uciekają przez całą agencją, czasami nie wszystkim zdążą jest to tak, generalnie już troszeczkę, a no, to taki bardzo, bardzo mały spodzarek, więc też, mówię, ciekawy taki pomysł e, na wykorzystanie zdolności, Taki troszeczkę w stylu film. Z mojej strony, jeśli chodzi o seriale, to by było wszystko. Słuchajcie, no bardzo mi przykro, że się nie udało puścić trailerów, ale mam nadzieję, że po prostu w domu sobie te trailery obejrzycie. Także nie może jakieś pytania macie, może jakieś seriale, którymi chcielibyście się podzielić, jakieś fajne. Ja tam miałam jeszcze kilka takich, ale to mówię, to które wyrzuciłam, bo już tak, Extant, może ktoś ogląda, Last Shik Intelligence, jeden sezon, ale też bardzo, bardzo fajny Resurrection, też ciekawa propozycja, od tym, że no, bardzo parę, nie wiem, jak to się rozwinęło Polega to na tym, właśnie, cały sposób ciekawym, że Kłodczyk się odnajdzie w trailera, z tak, w się nie wiadomo kim jest, ma na koszulce napisane Jacob. Służby się zaczynają interesować. Okazuje się, że on jest Amerykaninem. Żył tam w jakiejś tam małej miejscowości. Przewożał go do tej miejscowości i nagle rodzice przeżywają ciężkie bo się, że Dave został e, umarł e, w 1982 roku. I nagle powraca do nich znowu w tym samym wieku, się dokładnie tak samo jak śmierci. Co ciekawe, to się przewidywa, że się przyszłość, zaczynają pobranać też inne osoby, które umarły. Więc. Też to, i on tak jakby nie jest jedyny. I oczywiście tutaj dzieli się społeczeństwo. Jedni uważają, że to cud, inni uważają, że to szatan, trzeba go ubić i tak dalej. Mała społeczność, taka wiecie, gdzieś tam na zadupy, tak za, za więc Jest to też ciekawa taka propozycja. Star Cross, to mówię, taki serial, też, który się zaczął. To jest, słuchajcie, dla osób, dla młodzieży, którzy nie interesują się fantastyką, a brakuje im czegoś po tych wszystkich, i tak dalej. To jest taki romans, to jest taka współczesna Romeo i Lugia, więc, szczerze, więc ja przekonałam trochę do fantastyki, namówiłam do obejrzenia pierwszego odcinka i wstrzygnęła się tak, która fantastyki nie lubi, ale za to uwielbia romance. Polega to na tym, że osiem lat, no tak było 8, no, około 8 lat wcześniej rozbija się statek, wszyscy myślą, że to jest w Azji, okazuje się, że to było awaryjne lądowanie, oni są to smuci, oni mają super fajne moce, na przykład jak wchodzą do wody, to te takie e, plamy tak mi się świecą. Są uczuleni na masę pokarmów, ale potrafią wjechać w widzi, widniu, bo on sobie znaki zostawiać. Ludzie tego nie widzą, a obcy to widzą. I oni żyją w rodzaju takiego gecka, no i słuchajcie, żeby było fajniej. Część... Y Przychodzi taki program, że słuchajcie, trzeba ich wysłać do liceum. To młodzież, trzeba wysłać do liceum. Przychodzą do liceum. E, jest oczywiście ta dziewczyna, która jest przedstawicielką ludzi, jest ta chłopa, która jest przedstawicielką Afriant. E, no, tak powiedzmy, że się zakochują w sobie, ona wcześniej ratowała mu życie w dzieciństwie. E, I też fajnie jest pokazane na przykład to, że jak pomiędzy ludźmi są ludzie, którzy chcą być. E, znaczy generalnie chcą, żeby ci atriani byli często częścią społeczeństwa, a są ludzie, którzy ich nienawidzą i chcą kupić. Tak samo atriany. Jedni uważają, że powinni się tworzyć w inni uważają, że powinni wynieść tych ludzi wszystkich i rządzić tą planetą, bo oni tutaj mają lepszą technologię, są lepsi. Więc tak jak mówię, te dwa starcia plus jeszcze super ciekawe mocy, które teraz przejawia, też to jest taka fajnie ciekawa propozycja. Helix, nie wiem, czy ktoś oglądał, dla mnie trochę straszny na tydzie troszkę, no powiedzmy, nieudany eksperyment taki współczesny zombie Revolution, od razu zaczynało się fajnie, ale nie warto kończyć moim zdaniem bo kończy się piepsko, Sam miał mieć trzy sezony przynajmniej do został znakowany pod dwóch. no dużo wątków jest takich dziwnych słuchajcie, tutaj może powiem, przynajmniej z pierwszego odcinka, na początku ta główna bohaterka mówi tak, jest taka niespójna dla mnie, przynajmniej na początku. Nie, nie, nie możemy go zabić, a to jest mózg On chce nas tutaj, prawda, sprzedać. I ona mówi, nie, nie, nie, nie możemy go tak zamontować, nie go, prawda, we go niech oni tam mapie. Po czym, prawda, ta sytuacja, odcinek następny. E, mają, prawda, ona się ma przekraść, uwolnić na kogoś obozu. No i generalnie musi zabić i zdobyć karabin snajperski jednego z żołnierzy. Let's